Kochani, chciałbym mówić dzisiaj o, o tym Bożym błogosławieństwie, które wypływa z tego, że jesteśmy. W Galacjans tak, jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Czyli Pan to mówi. Jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama dziedzicami według obietnicy. Wow. Pomyśl o Abrahamie przez chwilę. Abraham był wybrany przez Boga na Ojca wielu narodów. Przez Niego wszystkie narody ziemi miały być błogosławione. Przez Abraham. I w potomstwie Twoim tak? Pierwsza Mojżeszowa 22, 18 werset mówi. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu Mego. Takie słowo jest, które mówi, że bardziej Bóg kocha posłuszeństwo niż ofiary. No? za to, że usłuchałeś głosu Mego, Abrahamie, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To jest niesamowite. I teraz my, my jesteśmy potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Tak? I z tego, kochani, możecie poznać jedną bardzo ważną rzecz. Że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia Pogan, uprzednio zapowiedział Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa zwierzącym Abrahamem. I to jest zapisane w Galacjan 3 od 7 do 9. Galacjan 3 dla tych, którzy y, będą sobie to jeszcze w domu analizować. W ogóle jaki cel jest tego, żebyśmy teraz studiowali bardzo głęboko e, po prostu Abrahama, jego życie, jak, jak wyglądało jego życie, tak? Bo jest powiedziane, patrzcie na koniec ich życia i, i naśladujcie wodów waszych, tak? I ich wiary, tak. Co jest bardzo ważne. No ja myślę, że takie duchowe kwalifikacje tego człowieka, tak, Są bardzo ważne. One pozwoliły mu błogosławić narody. Tak? Abraham uznał siebie jako dziedzica obietnicy. Tak? Czyli jest wiele obietnic i ty możesz stać się dziedzicem tych obietnic. Tak jak siostra to mówiła. Słowo, które jest. Tak? Słowo Boże obietnicy. Ty bierzesz jako swoje, nie jako informacja, tak? bo niektórzy czytają jako informację w Pismo Święte. Myśmy ostatnio spraktykowali niesamowitą rzecz. Jaką moc ma modlitwa Słowem Bożym? Co jest niesamowite. Kiedy ty zaczniesz to, co czytasz, tymi słowami zaczniesz się modlić. Bo Słowo Boga to nie twoje Słowo. Ty czytasz Słowo Boga, które dał dla ciebie. A Słowo Boga ma potężną moc. Bo Biblia mówi, że on wypowiadał słowo i powoływał rzeczy, które nie istnieją do, do życia, do bytu. Do istnienia. Tak? I to jest, kiedy czytasz taką książkę Bohaterowie Wiary, tak? to tam możesz zobaczyć o ponadnaturalnych rzeczach, które aż ci się włos jeży, że Bóg mógł tak używać prostych ludzi. To byli prości ludzie którzy byli tak używani, jak Szambach mówił, a ja chciałem być obok, żeby zobaczyć, co będzie się działo. To dziecko, które się urodziło tam, jakieś kobiecie, lekarz ogłasza. To dziecko jest potworem. Ono ma 25 pięć wrodzonych wad. Nogi kończyły się na kolanach, rąk nie było, oczu nie było, języka nie było, nie było genetaliów, był chłopczyk. Coś takiego. Wyobrażacie sobie? I ona nagle słyszy, że, że Alen to tam jest w Bożych generałach, będziecie to czytać, Alen, niesamowicie używany przez Boga człowiek. Ona słyszy, że gdzieś pod namiotem tam jest człowiek, którego Bóg używa. I ona bierze ostatnie pieniądze. To jest wiara, słuchajcie. Ostatnie pieniądze, które ma na poniedziałek, żeby zalać samochód benzyną i pojechać i zapłacić za wizytę u lekarza dla tego dziecka. I ona bierze te pieniądze i jedzie. Jedzie. I ostatnie te pieniądze wkłada przez wiarę na ofiarę. To jest niesamowite, słuchajcie. I nagle... On mówi tak, mam wizję, ale widzę szpital i widzę lekarzy i widzę kobietę. i lekarz mówi, że urodziło się dziecko z 25 wadami i patrzę i widzę... Samochód, jaki odjeżdża pod tego szpitala. I chyba nawet pamiętam w detale, że to jakiś Ford był. On i dokładnie mówi. I mówi, kobieto, jeżeli tu dzisiaj jesteś, to Bóg ma dla ciebie 25 cudów. I ona przychodzi i prawie rzuca to dziecko na, na to podium. A Szambak, który był uczniem Alena, mówi, stoję z boku i mówi, Ale, a teraz zamknijcie oczy i będziemy się modlili. A Szandar mówi w środku. Mówi, ale ja tylko oczy nie zamknę. Ja chcę widzieć, co mu robić. I on mówi, jak zaczęli się modlić, nagle piękne niebieskie oczy pojawiają się w oczodołach. Nagle patrzę, język rośnie w ustach. Nagle patrzę, strzelają nogi, jakby ktoś łamał chrust. I zaczynają rosnąć nogi i ręce. I wiecie co? On na końcu mówi tak, ta kobieta miała obiecane 25 cudów, ale wiecie, że ona otrzymała 26? Ona tego wieczoru dostała największą kolektę finansową. Nie my, jako organizatorzy, tylko ona, bo na końcu on powiedział, że wyjdź kobieto Bóg chce... Że... Widział Twoją wiarę i chcecie pobłogosławić. Ludzie, jak zaczęli wkładać jej pieniądze, po prostu zebrała największą ofiarę. Taki jest Bóg. Amen. I Ty i ja, słuchajcie, my dziedziczymy te wszystkie obietnice, które dziedziczył Abraham. Amen. My możemy mieć powodzenie. My możemy mieć błogosławieństwo. My możemy zmieniać pewne rzeczy. Tylko my musimy zdać sobie sprawę z jednego, że nasz Bóg jest ten sam, jaki był za czasów Abrahama. Amen. Bo On powiedział, ja wczoraj i dziś i na wieki jestem ten sam. Ja się nie zmieniłem. To wy, ludzie, zmieniacie się. Ja jestem tym samym Bogiem. Wszystko, co potrzebujesz, to potrzebujesz uwierzyć, jakiego masz Boga. Amen. Jakiego masz Boga? Masz Boga, który chcecie błogosławić. On tu powiedział. Potomstwie Twoim będę błogosławił wszystkie narody Ziemi. Amen? Za to, że usłuchałeś głosu tego. Ale I to jest bardzo ważne, kochani. Abyśmy wiedzieli, że posłuszeństwo jest cenniejsze niż ofiara. Amen? Jest cenniejsze niż ofiara. Kochani, jeśli nasienie Abrahama jest jeśli nasienia brama, jesteś dziedzicem obietnicy zbawienia, jako dziedzic dziedziczysz także polecenia, by błogosławić narody świata. Amen. Jako dziedzic coś dziedziczysz, tak? I tam jest powiedziane, że my mamy błogosławić narody świata, niosąc im dobrą nowinę o zbawieniu. Biblia mówi, że masz domagać się swego dziedzictwa. Amen. Masz domagać się swego dziedzictwa. Wiecie, że diabeł jest złodziejem, tak? Boże Słowo mówi, że on przyszedł, aby co? Zabijać, zażonać i wytracać, tak? Więc jeżeli diabeł ci coś ukradł, to ty masz prawo żądać zwrotu. Amen. I Boże Słowo mówi, że siedmiokrotnie masz zażądać zwrotu. Tak? To jest bardzo ważne o tym wiedzieć. Proś mnie, psan drugi, ósmy werset mówi, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce, Świata w posiadaniu. Proś mnie. Czy my prosimy? Ja proszę o starogę. Amen? Ale zobaczcie, kiedy ty prosisz i ja, tak? Będziesz widział odpowiedź, tak? Jeżeli siostra się modliła, jeżeli tutaj modliliśmy się o pracę, otrzymaliśmy to. Tak? To jak będziesz modlił się o swojego sąsiada, czy o ulicę całą, Bóg ci ją da. Amen? Przez wiarę. Musisz wypowiadać, bo jest napisane. Tylko trzeba modlić się swoim Bożym. Panie, Ty to napisałeś. Proś mnie, a dam Ci narody, dziedzictwo i krańce świata posiadanie. Widzicie, kochani? Narody świata miały być błogosławione przez Abrahama. Przez Jezusa narody świata są także Twoim dziedzictwem. Amen? To jest bardzo ważne. I teraz chciałbym, byśmy zobaczyli na pewne kwalifikacje też, które miał Abraham. Żeby wejść w te, w te wszystkie błogosławieństwa, które on miał. To jest bardzo ważne. Duchowe kwalifikacje. Takie duchowe cechy, które miał Abraham, sprawiły i stał się on błogosławieństwem narodów. Tak. I te cechy są bardzo ważne też, bo one mają wpływ na żywioł, który jest przed nami. Tak. Ja chcę być tym, który sieje i tym, który żnie, Abraham był całkowicie przekonany. Całkowicie był przekonany, Amen. Że ten, który dał obietnicę, nie kłamie. Amen. Że to jest Bóg, który mówi słowo i tak, Amen. Wiecie, tylko kwestia czasu. Jeżeli nie, nie, nie szanujesz czasu, to spłodzisz Ismaela. Trzeba szanować czas obietnicy. Wiecie, że Abrahamowi starze się, starze się wydawało to za długo. tak? Powiedział, że tu mam służąco i skutek jest do dziś widoczny. tak? To bardzo ważne, abyśmy nie płodzili w naszym życiu duchowym Ismaelów, ale abyśmy wiedzieli, kiedy to są te pory i czasy właściwe. A był całkowicie przekonany. Abraham uwierzył tej wizji, tak? uwierzył tej wizji jaką mu przedstawił Bóg i był w pełni przekonany, że przez Niego Bóg będzie błogosławił narody świata. Amen? Hallelujah. Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Rzymian 4,21. Mając zupełną pewność. Amen? Że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. To jest bardzo ważne. Słuchaj. Nie wiem, czy musisz sobie to napisać na lodówce albo w mieście, na ścianie z tego biura. Że Bóg jest Bogiem, który obiecuje i spełnia to, co mówi. I że Jego Słowo jest prawdą. I jest fundamentem Twojej i mojej wiary. Jego Słowo. Amen? Słowo Boga. I musisz mieć je w sercu. Amen? Aleluja. Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obieca. Ma moc to uczynić. Bóg ma moc to uczynić. Nie ty i nie ja. Ale Bóg ma moc. Jeżeli coś ci Bóg obieca. Amen. I aby ta wizja żniwa stała się rzeczywistością, kochani, musimy mieć całkowitą pewność. Amen. Bóg obiecał obfite żniwo. Zatroszczył się o strategię i metody Bóg. Jesteśmy przez niego powołani jako jego pracownicy, aby błogosławić ludzi i narody. Amen. Jak to jest ważne, żeby mieć tą świadomość, tak? bo zanim przekroczysz w biuro z tego szefa, to trzy sekundy wystarczy przed jego drzwiami, aby go pobłogosławić. Gwarantuje ci, że jak wejdziesz, będziesz miał przychylność Boga. Amen. Zanim wyjdziesz ze swojego domu, pobłogosławić swoją żonę i swoje dzieci i wszystkich twoich mieszkańców. Zobaczysz, jak to zmienia duchowy, duchową atmosferę. Amen. Błogosławić, a nie przeklinać. Dalej, te duchowe kwalifikacje. Mówiliśmy całkowicie przekwane. Skupiał się na sprawach duchowych. Skupiał się na sprawach duchowych. Dzieje apostolskie 7.5. Abraham przeznaczył całe swoje życie dla niego i dlatego, co było niewidzialne w świecie naturalnym. Amen? Bóg dał mu obietnicę pięknej ziemi, a jednak noga Jego nigdy na tej ziemi nie stanęła. <grywamy> Mówiliśmy już tak, w Kaszewach. I Kiedyś tutaj też w jakiejś dyskusji mówiłem, że to jest bardzo ważne, żeby umrzeć jako człowiek wiary. Amen? Jako człowiek obietnicy nawet. Jest powiedziane, że oni y, umarli we wierze. Nie doczekasz, nie, do, nie, do, nie doczekasz się tego, co ogłosił obietnicy. To niesamowite. To niesamowite, słuchaj. I to jest bardzo ważne w twoim, moim życiu. Nawet jeżeli nie doczekasz spełnienia obietnicy, żebyś umarł we wierze. Bo umrzesz jako bohater wiary. Amen? Tak, tak będziesz zapisany w historii jak oni. Amen Umarł nie doczekasz obietnicy. Niektórzy zna. A więc skupiał się na sprawach duchowych. tak? I nie, dał, I nie dał mu w niej w posiadanie ani pięć ziemi, lecz obiecał, że dają jemu w posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. Widzicie? Abraham nie widział ziemi obiecanej. Obiecana była synowi, którego miał. Jednak Abraham nie wątpił. Nie wątpił. Życie swoje podporządkował Bożemu planowi. Tak, aby obietnica Boża wypełniła się w przyszłych pokoleniach. Amen? hallelujah. Wiecie, że to jest wielkim przywilejem być błogosławiony w pokoleniach? Amen? hallelujah. Może od Ciebie? Ja jestem w czwartym pokoleniu ludzi. Tych, którzy... Narodzili się na nowo wierzących ludzi. Amen. Powiem Ci, że w każdym pokoleniu to jest dziedzictwo, które Ty przekazujesz dalej. Amen. Przekazujesz dalej i będą błogosławione Twoje dzieci i Twoje wnuki. Amen. Amen. Haleluja. I to mówi Boże Słowo o tym. Haleluja. To jest niesamowice błogosławiony. Dalej. Posłuszny powołanie. Następna cena. Posłuszny powołanie Hebrejczyków 11.8 jest zapisane. Kiedy Abraham został powołany przez Boga, aby wyruszyć do miejsca, które miał otrzymać jako dziedzictwo, był posłuszny. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. Hebrejczyków 11.8. Nie wystarczy być powołanym, Trzeba odpowiedzieć posłuszeństwem na to powołanie. Amen. To co mówił Adaś. Bardzo ważne jest to. Wierność. I takie wiecie, to nawet chyba w świecie jest takie powiedzieć, że z niewolnika nie ma pracownika. Nie. Ochotnego dawcę popujuje. Amen. W każdej dziedzinie. To nie chodzi tylko o finanse, tak? Bo tam jest w kontekście finansów. To Ale to jest w każdej dziedzinie. Ty oferujesz swój czas, swoją pracę. tak? Wiecie, ja byłem przy remontach różnych kościołów. I pamiętam, słuchajcie, człowieka w Bytowie, którego Bóg mi dał. Wiecie, że to nie był jakiś nadzwyczajny talent, ten człowiek? Ja nazywałem go prawa moja ręka. To było niesamowite. Człowieka, którego Bóg pod namiotem uzdrowił i wierny był przez całe nasze lata kiedy my pracowaliśmy. Jak kiedy brałem, wiecie, budynek kupiłem, trzeba było malować, on był pierwszy. Rano przychodził, godzina ósma i pytał się pastorze, co jest do roboty. Miałem ja i on, we dwójkę. Nie było więcej ochotników. I robiliśmy budynek. Później Bóg dawał więcej, jak się zaczęli ludzie nabrać Ale on zawsze był wie, Zawsze był wie. Niesamowity sposób Bóg go zrobił pod namiotem. To jest fakt. Był na ręcie i w pracy mu tam rzucono coś i, i, i oczy mu uszkodziły się i mu oczy taki zachodziły. I on był na ręcie. I Bóg uzdrowił się To na naturalny, cudowny sposób. Zaczął krzyczeć pod namiotem, że widzę, to mam gdzieś nagrane. E, e, ja jak to się stało? Widzę po prostu. Nie? A więc wierność, aleluja Posłuszne powołanie. Być posłusznym powołaniem. To bardzo ważne, wiecie. Kiedy ty deklarujesz się jakiekolwiek rzeczy dla Boga czynić, rób to, bądź posłuszny, ten powołany. Tak? Możesz mieć różne sytuacje. Ja też je mieram. Ale zawsze muszę moje ciało doprowadzić do porządku. No? To moje ciało doprowadzam do porządku, bo mu się wiele rzeczy nie chce robić. Ale to trzeba je doprowadzić do porządku. To się nazywa duchowa dyscyplina. Tak? kiedy mówisz, nie, nie, wstawaj. Teraz jest czas na pracę. Teraz jest czas, aby odwiedzić kogoś. Teraz jest czas, aby pójść tam. Tak? Aby być, aby się zaangażować. A więc nie wystarczy być powołanym, nie wystarczy być powołanym, trzeba odpowiedzieć posłuszeństwem na to powołanie. Zapamiętajcie sobie, to jest bardzo ważna rzecz. I tu było powiedziane: w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, za to, że usłuchałeś głosu Mego. No? Masz odpowiedź. Kiedy Ty jesteś posłuszny, gwarantuję Ci, Boże Błogosławieństwo. Gotowy by, stać, by, gotowy, by stać samotnie. Gotowy, by stać samotnie. Bóg mówił o Abrahamie: Spójrzcie na Abrahama, Waszego ojca, i na Sary, Waszą rodzicielkę gdyż Jego jedynego powołałem, lecz pobłogosławiłem Go i rozmnożyłem. Izajasza 51 przez 2. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż Jego jedynego powołałem, lecz pobłogosławiłem Go i rozmnożyłem. Abraham powołany był sam do swojego zadania. Musiał opuścić kraj ojczysty, rodzinę w odpowiedzi na to powołanie. No? I my mamy przykłady w historii, wiele takich powołań jest, kiedy Bóg daje zadanie i powołuje. Tak? Wiecie, w moim życiu, gdybym ja nie odpowiedział na Boże powołanie, podejrzewam, że zostałbym na paru metrach u mojej teściowej na pierwszym piętrze. Gdzieś tam na ulicy Modrykowej pewnie kręciłbym lody dalej. Gdzie już się modliłem. Panie, niech ta niewola w Egipcie się skończy. Bo miałem powołanie. Tak? I około 80 lat byłem biznesmenem. I przygotowywał mnie. I na końcu już pamiętam, że czułem się jak Izraelczyk w Egipcie i tak wołałem. Po prostu w tym moim prywatnym zakładzie. Niech już się skończy. I przyjechał misjonarz ze Słupska. Wspaniały mąż Boży, duchowy mój ojciec i mówi, powołuje Cię na cały etat do misji. Nie myślałem ani pięć minut. Trzeba było się spakować, zamknąć warsztat, zapakować na ciężarówkę i pojechać do Słupska. I zostawić to wszystko. Gdzie w kościele ludzie nam tak tutaj, mówią, im się coś stało z głowy. Mają wszystko. Nie? Nie żałuję. Kiedy patrzę do tyłu, patrzę na zbór w Bytowie, Patrzę na, na misję przede wszystkim, bo tam chyba 25 zborów powstało. Około kilkunastu zostało wzmocnionych. To był czas nie, przez 3,5 roku nie do zapomnienia. Chociaż żyliśmy jak Cyganie, możecie wiedzieć, co to znaczy. Kiedy jedziesz po całej Polsce z namiotem na około 800 ludzi. Teraz było 40 misjonarzy, to wszystko musiało grać. 12 dni ewangelizacji, 2-3 dni odpoczynku i następne miasto. Ale kiedy o tym myślę i patrzę w raporty, które pisało się, to po prostu jest niesamowite. Ale Bóg powołuje. W tamtym czasie, widzicie, na swoich ludzi. Pamiętam Boba, który przylatywał, tylko Bóg powołał, żeby utrzymywał 40 misjonarzy w Polsce, a około setki na Filipinach. Po prostu... I on był tym, tym człowiekiem, który za to płacił I miał błogosławieństwo. Dlaczego? Bo Bóg ma swoich ludzi, amen? I powołuje. I powołuje. I Bóg cię powołał. I tylko ważne jest, możesz być człowiekiem powołanym, ale nie być posłusznym i nie będziesz to, tak? Ale Abraham i spowiedziane, on uwierzył obietnicy i wyszedł, Boże Słowo mówi, nie wiedząc dokąd idzie. Ja też nie wiedziałem. A kiedy patrzę teraz do tyłu, to powiedziałem, wow, Boże, gdybym ja nie zrobił tego kroku wiary, to na pewno nie miałbym, już tak skromnie mówiąc, tego domu, który mam. Nie mówiąc o tym, że Bóg przygotował mieszkanie w Słupsku, Bóg przygotował dom w Bytowie. Ja nie widziałbym tych cudów, słuchajcie, które widziałem pod namiotem. Kiedy przychodzi mój duchowy ojciec do domu firmy, ubezpieczenia, kładzie ręce i się modli i to jest tak budynek. Ja wiem gdzie pieniądze? Ojciec ma. Ojciec przygotował. A później jedziesz do syndyka masy upadłościowej do Łodzi, patrzysz na Westę i na Baranowskiego i on mówi, jak to nie jest wpisane w zestawieniu, to wam sprzedamy. Jadą po samym zestawieniu, by to w niej Czy to tak sobie powstało? Oni ręce zacierają, jeszcze się podzielimy. <głos> A my zapłaciliśmy damy budynku. Bóg czynił takie cuda. Dlaczego? Dlatego, że byliśmy gotowi wyjść. Gotowi powiedzieć, idziemy. I kiedy patrzymy na to, na samą Gdynię, chociaż bardzo ciężkie doświadczenia mieliśmy w Gdyni, ale dwa budynki, które Kościół nigdy nie miał, nic w szkole się spotykamy. Dwa budynki. Mogliśmy mieć konferencję bliżej przebudzenia. Ja spotykam ludzi w całej Polsce, którzy mówią tam zostałem zapalony ogniem przebudzenia. Ja do dziś słucham te kasety. Słuchajcie, te płytki jeszcze w Anglii je przegrywałem, żeby po prostu zobaczyć, jak Bóg nas prowadził. Tam poznałem koinonię jak o tym, co dzisiaj pastor mówił. W awarni Dawida. Byśmy nie oddzielali się murami od innych ale abyśmy po prostu patrzyli, co kto ma i jeden drugiemu udzielali. Amen. Tam poznałem koinonie i z której mogłem dużo wziąć. Oni mogli od nas wziąć. Mogliśmy razem organizować pewne rzeczy. To jest błogosławieństwo Boże. I to jest bardzo ważne. Gotowy by stać samotnie. Ją stał. Abraham był powołany do swojego zadania. Musiał opuścić kraj ojczysty, rodzinę i w odpowiedzi na to powołanie. Tak? Kiedy jesteś powołany do zbawienia, jest to wyłącznie twoja sprawa. Tak? Każda osoba musi indywidualnie odpowiedzieć na to wyzwanie. Z powołaniem do pracy na polu żywnym jest podobnie. Tak jak Abraham, jesteś powołany sam i sam musisz podjąć decyzję. Odpowiedź na wizję może wziąć się z, Odpowiedź... Odpowiedź na wizję może wziąć się z opuszczeniem domu rodzinnego. Wiązać się w sposób szczególny wiąże się to z wystąpieniem spośród obojętnych wierzących, którzy nie otrzymali jeszcze wizji. Nie my czytamy o wielu misjonarzach, którzy musieli zostawić swoje domy rodzinne i wyjechać na pola i doświadczać różnych ciężkich chwil. Na tych polach. Ale zapisali się w historii. W niebie się zapisali. I to jest niesamowite, bo wiecie, my jesteśmy przywiązani do naszego życia materialnego. Tak? Naszych domów, samochodów. Ale pomyśl przez chwilę. Chwila refleksji. Był Tomek Majdyło i nie ma Tomka Majdyła. Co zabrał? Co zabrał ze sobą? Tytuł doktora? Stanie tam kiedyś przed Jezusem. To, co zabrał, to zbawione dusze. To, co zabrał, to kiedy oglądam jego kasetę, to ta pasja dla Jezusa z którą głosił Ewangelię. Amen. To oddanie życia, które miał dla bliźnich. To zabrał do nieba. Amen. Tych ludzi, którzy jak leżał w trumnie, to pamiętam, że on mi uleczył ręce, ja miałem takie chore w blizny. on mi zapisał masz. To był naprawdę cudowny człowiek. To poszło za nim do nieba. Amen. i mnie, słuchajcie. Teraz duchowa wizja. Abraham miał, Abraham miał duchową wizję. Amen. Hebrejczyków 11:10 jest to zapisane. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Haleluja. Co oczekiwał? Lepszych domów, samochodów, lepszej pensji? Lepszego wynagrodzenia? Może więcej stada czy człowiek, czy baranów? Oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Amen. Halleluja. Ja Ci życzę tego, abyś to oczekiwał. To wizja była oparta na sprawach duchowych. Amen. Halleluja. Dotyczyła miasta, którego budowniczym bym Bóg. To sprawiało, że zatrzymał się w obcym kraju mieszkając w namiocie. Amen. W namiocie. Oddzielono od domu i rodziny. Tylko tacy ludzie. Tacy jak... Abraham, ludzie zdesperowani, ludzie, którzy zakochali się w Bogu na całego, mogą po prostu wejść w taką wizję i w takie, w, w takie obietnicy. Wizja zmieniła jego życie. Wizja żniwa zmieniła twoje i moje życie i oby zmieniała. Aby wizja żniwa, o tym, co ja mówię tutaj już od kilku niedziel, o wizji żniwa, o zdobywaniu ludzi, o tym, co weźmiesz do nieba. Nic innego nie weźmiesz. Możesz po 12 godzin i 16 pracować. Niektórzy, którzy byli na emigracji, to wiedzą, jak smakuje zachód. Tego też nie weźmiesz ze sobą. Wiesz, co weźmiesz ze sobą? Swojego przyjaciela, któremu powiesz o Jezusie a który przyjmie go jako swojego zbawiciela. Ja mówię zawsze tak, a Boże, modlę się, postaw na mojej drodze jednego Billy Gray'a jednego Wilkersona. Amen? Nie, ja nie chcę więcej, tylko po jednym. Postaw mi. Bo nie wiesz, czy przez Twoje usługiwanie nie nawróci się ten jeden Billy Graham. Czy ten jeden Wilkerson. Czy ten jeden nieki Cruz, który będzie jego narzędziem by ewangelizować. Amen? Alleluja. Tak, słuchajcie, nie mamy dużo czasu. Boże, słowo mówi, i my to widzimy naszymi oczami, że świat idzie do końca. Wiecie, że Irak ma, robi wszystko ku broni atomowej? Iran. Iran, Iran. Iran. Iran. nie Irak, Iran. Co to mówi? Ameryka i inne kraje szykują się do wojny. Musicie o tym wiedzieć. My nie wiemy, jak szybko to może być. Ale te sytuacje, które są na świecie pokazują mi, że przyjdzie Jezusa jest blisko. Ale wiecie, co mnie smuci? Że Kościół nie woła, Maranata, przyjdź, Panie Jezu. To znaczy, że my jeszcze nie gotowi. Bo jest powiedziane, w za objawienia, że kiedy będziemy wołać, to znaczy, że będziemy w miejscu, w którym czujemy chwilę, że Pan po przyjdzie. Tak? Jest powiedziane, że Kościół ma wołać, Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Czyli musimy być świadomi tego. Ja modlę się o jedno: aby Duch Święty nas tak potężnie dotknął, abyśmy nie byli tak sami. Amen. Abyśmy zobaczyli to. Zobaczyli to, co On ma dla nas. Nie mogą. Ludzie tacy, którzy, którzy mają tą wizję, nie mogą zadowolić się doczesnymi sprawami życia. Ci ludzie szukają spraw, wiecznych, spraw duchowych. Amen. Halleluja. Aby Słuchajcie, aby, aby był to czas refleksji, słuchajcie, dla nas. abyśmy mogli to zobaczyć głębiej i szerzej. Amen. Abraham znał Boga w sposób osobisty. Hallelujah. Możesz to zapisać. Znał Boga w sposób osobisty. Abraham nazwany został, kto z was wie, jak został Abraham nazwany przez Boga? Przyjacielem. Tylko nie z tutaj nie zjechać. Ja nie <laughs> Przyjacielem Boga. Amen, siostro. I wypełniło się pismo, które mówi i uwierzył Abraham Bogu. I poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Jakuba 2, 23. Alleluja. Wow. I uwierzył Abraham Bogu. I poczytane to zostało mu za usprawiedliwienie. Ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Amen. Oby to było... Naszym dziedzictwem. Amen. Amen. Wypełnienie Twojej wizji wymagać będzie ścisłej, intymnej relacji z Bogiem. Amen. Musisz uczyć się Jego dróg i umieć słuchać Jego głosu. Au. Wow. Haluję, To wymaga ścisłej, intymnej relacji. Wiecie, my jesteśmy często tak zabiegani, że nie mamy czasu. Ale ja Cię proszę, miej chwilę refleksji. Naprawdę, znajdź ten czas. Znajdź ten czas. Wiesz, jak go już naprawdę nie masz, to możesz go znaleźć za kierownicą swego samochodu. Ja wiem, że każdy czas jest cenny, ale ten czas ty musisz znaleźć, żeby być z Panem swoim. Rozumiesz? Życie jest taką gonitwą. Nie wiem, czy wy widzicie. Taką gonitwą. Żyjemy w takich czasach, jakichś dziwnych, Gonitwa i gonitwa i gonitwa. Słuchajcie, a Pan przyjdzie, kiedy my nie będziemy się Jego spodziewać. Jest powiedziane. Więc ja Cię proszę o chwilę refleksji, żebyś się zastanowił, czy warto. Bo Boże Słowo mówi o tych mądrych i głupich pannach. Rozumiecie? Jedne miały olej i zapas miały, a drugie nie. I to powinno być dla mnie i dla Ciebie takim szcząsem. To jest bardzo ważne. Musisz uczyć się Jego dróg i umieć słuchać Jego głos. To jest bardzo ważne. Abraham był pełen nadziei. Paweł mówi o Abrahamie w Rzymian 4,18. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. Wow. Chociaż nie miał syna, otrzymał obietnicę, że będzie ojcem wielu narodów. W sensie naturalnym wyglądało to nierealnie. Lecz w obliczu beznadziejności Abraham uwierzył w nadzieję. Nie ma znaczenia, jakie są warunki. Nie ma znaczenia, jakie są warunki, w których żyjesz. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, jak beznadziejne jest Twoje położenie. Wiedz, że Bóg powołał Cię do wizji Żniwa i ta wizja doczeka się spełnienia. Staw czoła beznadziejności z pewnością, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Rzeźmiot 4.21. I kiedy to mówię, przypomina mi się coś bardzo niesamowitego. Wy może nie znacie człowieka, dyrektora misji Teen Challenge, Zbyszka Urbaniaka. Ale ja wiem. Dzisiaj to można fajnie pojechać i, i, i zobaczyć, że, że tam wszystko pięknie gra, że jest cudownie, że jest pięknie, że są programy, że ludzie się leczą, że jest setka y, tych, którzy się tam leczą. Ale wiecie, jak on zaczyna? Nie chcielibyście tego widzieć. Kiedy otrzymał budynek w Broczynie, ja tam byłem, widziałem, nie było szyb. Woda zamarzała, bo nie było szyb. Więc on się grzał tam jakimś tym i woda mu zawarzała. Więc rozgrzewał się na jakiejś westfalce tą wodę i jeździł komarkiem. Jeżeli ktoś chce się chlubić, to on mówi zawsze to pomyśl, jak to było, jak to się zaczynało. Jak to się zaczynało? I mówi, ja w tych trudnych dniach nie zrezygnowałem. Niech jeden zapakowałby daszek do tyłu swojej czapki i więcej by tu nie stanął. A ja dzień po dniu walczyłem z tymi przeciwnościami, jakie tam były. Dzisiaj to jest ośrodek, który jest znany w całej Polsce i nie tylko w Europie. Tak? Dlaczego? Bo jeden człowiek zdeterminowany położył życie, żeby taki ośrodek powstał. I poświęcił całą rodzinę. Bo z całą rodziną tam był. I jest do dzisiaj. A więc trzymaj się tego Słowa, że cokolwiek On obiecał ma moc i uczynić. Silna wiara. Ty i ja potrzebujemy silnej wiary. Amen? A wiara przychodzi ze słuchania i czytania Słowa Bożego. Więc jeżeli nie czytasz i nie słuchasz Słowa Bożego, nie masz wiary. Odpowiedź jest prosta. Słuchaj, studiuj, zagłębiaj się, medytuj nad Słowem Boga. Amen? Jak nie masz czasu, to w aucie słuchaj kasety. Ja mam taki cały album Słowa Bożego i włączam kasetę. Jak mam za mało czasu i nie czytam tyle, co trzeba, to słucham w aucie. Wykorzystuję każdy czas, żeby napełniać się Słowem Bożym. Dlaczego? Bo potrzebuję wiary. I nie zwątpił Rzymian 4,20. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Boże, lecz wzmocniony wiarą dam chwałę Bogu. Amen. Hallelujah. Aha, Abraham miał tak wielką wiarę, że wysławiał Boga za wypełnienie wizji, zanim jeszcze stała się ona rzeczywistością. Amen. Aleluja. I to jest to, czego ty i ja potrzebujemy. Nie widzisz, ale już dziękujesz. Amen. To jest wiara. Nie widzisz, ale dziękujesz. Bo On. Ma moc to, co obiecał, spełnić. Amen? A jeżeli ja jestem dziedzicem według obietnicy tak, i te same rzeczy, które towarzyszyły Abrahamowi, Bóg obiecał im, i mnie towarzyszyć będą, amen, to tylko przyszedłem nie zależy. Albo wierzę, albo wątpię. Albo mówię, banie Boże, no takie bajeczki to nie dla mnie. Ale jeżeli wierzysz, będziesz oglądał. Odpowiedź na modlitwę. Silna wiara. Bóg jest w stanie wykonać wszystko, cokolwiek obiecał. Ogrom wizji, do której Bóg powołuje Ciebie, jest przytłaczający. Amen. Wiesz dlaczego? Bo 3 miliardy ludzi wciąż pozostaje bez poselstwa Ewangelii. 3 miliardy ludzi na świecie pozostaje wciąż bez poselstwa Ewangelii. Są to poganie. Są, oni są Twoim dziedzictwem. To jest Twoje dziedzictwo. Przez Ciebie mają otrzymać błogosławieństwo, lecz nie dziw się obietnicą Bożym. Nie patrz na wielkość stojącego przed Tobą zadania, ale patrz na wielkość Boga. Amen? Patrz na wielkość Boga. Bóg obiecał obfite plony duchowe, bądź jak Abraham, który... Uwierzył Bogu, żywiąc nadzieję wbrew nadziei. Kiedy byliśmy w Anglii, podali taki program, że chcą Ewangelizować Indię. Tak? Indie. Hmm. Moja żona się nawet mnie nie radziła. Wyjęła jakieś pieniądze, nie wiem, do dzisiaj nawet nie wiem jakie, i powiedziała: Sfinansowałam sześć satelit w Indiach. No, chwała boga, ci Wam Rozumiecie? Jak to wygląda? Bóg ma... On wie, jak to zrobić. Ty się martwisz. 3 miliardy ludzi niezbawionych. On wie, jak to zrobić. A wiecie, że jedna satelita może około tysiąc ludzi przyjść i oglądać. Tak? Jeden nadajnik wielki, nie? Kilka takich nadajników i, i, i, i, i po prostu ewangelizacja. jest. I później podawali, jak wielkie błogosławieństwo. To było dla tego kraju. I dla tej akcji, którą oni zrobili był sprawiedliwy, Abraham był sprawiedliwy, ponieważ Abraham uwierzył Bogu, amen? I poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Rzymia 24, 22. Ponieważ Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, amen? Haleluja. No nic innego, kochani. Tylko uwierzyć Bogu. Nic ci nie pozostaje innego. Uwierz Bogu, a będziesz sprawiedliwym człowiekiem. Amen. Hallelujah. Był pokorny. Pokorny był. Pokorny. Paweł stwierdza, że Abraham oddał chwałę Bogu. Rzymian 4,20 to jest zapisane. Był pokorny. Abraham wiedział, że wypełni... Abraham wiedział, że wypełnienie wizji jest możliwe jedynie za sprawą Boga. Amen? Tylko Jemu samemu należy się chwała. Tylko Jemu należy się chwała. Bóg dał Ci wielką wizję, żniwo wśród narodów świata. Więc spełnienie jej może nastąpić jedynie przez Niego. Amen? Nie możesz przyjmować chwały w związku z posiadaniem wizji. Ani też w związku z rezultatami zbiorów. Amen? Chwała za spełnienie wizji należy do samego Boga. aleluja No a zresztą powiedział, że ja mojej chwały nie oddam nikomu. Amen? Chwała należy się dla Boga. Hallelujah. I Jemu trzeba oddać. Dlatego ja mówię, że tak ważne jest w naszym życiu dziękczynienie. Dziękuję. Jeżeli ojciec ziemski coś Ci zrobił dobrego, to co on chce od syna? Dziękuję chociaż usłyszeć. Amen? To nic. I dlatego my no nam się wydaje, że Bóg to, jak wiecie, taka dobra hurtownia, do której przychodzisz i bierzesz i bierzesz i nieskończony. Jednego dnia może Ci nie dać. Bo ty, Synu, niewdzięczny jesteś. Rozumiesz? Ważne jest, żebyś był wdzięczny. Halleluja. Kiedy On patrzy z nieba i mówi tam, widzisz tego mego Syna Adama, tego Jana? Widzisz, jaki On jest wdzięczny? Uuu! Całe niebo błogosławieństwa na Niego. Zobaczysz. Halleluja. Bóg jest taki wielki, że Ty Go nie możesz pojąć. Słuchajcie, kiedy On widzi wiernego sługę, który jest wdzięczny, to On mówi, niebo, tam. Ile on potrzebuje? Amen. Błogosławieństwo. Bardzo ważne jest, kochani, to widzieć. Hallelujah. Pokorny by. Był spokojny. Amen. Hallelujah. Był spokojny. W trzynastym rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej. Trzynasty rozdział pierwszej księgi mojżeszowej. Słudzy Abrahama i słudzy Lota to trzy spory o prawo do używania wody. Abraham znalazł pokojowe rozwiązanie tego problemu. Poselstwo ogłoszone przez aniołów podczas narodzin Chrystusa było poselstwem pokoju. Ewangelię, której głosisz narodom świata jest także poselstwem pokoju. Amen? Bowiem jedynie Bóg jest sprawcą prawdziwego pokoju. To jest bardzo ważne, aby wnosić w Boży pokój. Amen? Ale tego wszystkiego, my musimy się tego uczyć, Amen? Żeby wnosić pokój, Boży. Do każdej rzeczy, zobaczcie, w różne sporne sprawy, wnosić pokój. Ja ktoś to mówił, ja to mi się bardzo podoba. Działać w odwrotnym duchu. Działać w odwrotnym duchu. To jest bardzo ważne, tego się nauczyć, nie? Działać w odwrotnym duchu. Wtedy, Boży, pokój spływa. Rozwiązanie przychodzi. Amen? Chętny był do wykonania woli Bożej. Chętny był do wykonania woli Bożej. W pierwszej Mojżeszowej, 17 rozdziale, kiedy Bóg powiedział do Abrahama, że znakiem przymierza między nim a Bogiem ma być obrzezanie tego samego dnia, jak mówi przekaz biblijny, Abraham obrzezał wszystkich mężczyzn w swojej rodzinie. No? Aleluja. Chętny był do wykonania woli Nie zastanawiał się, nie dyskutował Boże. Nie. Pierwsza Mojżeszowa, 22. Jakiś czas później Bóg wypełnił daną Abrahamowi obietnicę i Abraham oraz jego żona Sara mieli syna. Po urodzeniu Izaaka Bóg przeprowadził z Abrahamem trudny test. Powiedział mu, by ofiarował swego syna. Hmm? W Izabaku była przyszłość Bożej obietnicy. On był dziedzicem, przez którego potomkowie Abrahama mieli przejść na świat. Izaka miałby wywodzić się naród izraelski, przez który świat miał być pobłogosławiony. jednak Bóg prosił Abrahama, by złożył swego syna na ofiarę. Trudny test. Trudny test. Ja myślę, że dla nas byłby to bardzo trudny. test. Tutaj. Ale Biblia mówi w pierwszej Mojżeszowej 22, trzeci werset, że po otrzymaniu tego poselstwa od Boga Abraham wstał wcześnie rano. Widzicie to? Widzicie to? Bardzo trudny test. bardzo trudna lekcja. No gdyby na mnie trafiło, bym może czekał jeszcze dzień? No może jeszcze jeden dzień? No może na trzeci Bóg zmieni decyzję? Tak, może Bóg zmieni zdanie? Ale spojrzamy, że jak Bóg powiedział do niego, to on wstał wcześnie rano wow, to zmienia coś w moim myśleniu. Wcześniej rano wstał. Był posłuszny w tym wskazówkom Bożym. Nawet kiedy wola Boża była kłopotliwa. Abraham nie zwlekał. Kiedy Bóg, powiedział, kiedy Bóg powiedział, on działał natychmiast. Z powodu jego posłuszeństwa Bóg zapewnił inną ofiarę i życie Izaaka zostało zachowane. Tak? Bóg patrzy na serce. Kochani, za chwilę już będę kończył. Reasumując to, co powiedziałem, praca przy żniwie zawsze nie będzie łatwa. To nie jest łatwa praca. Lecz kiedy Bóg mówi, musisz działać. Jeśli w Twym działaniu będziesz posłuszny, Bóg zawsze wyjdzie Ci naprzeciw. Amen. Zawsze wyjdziecie naprzeciw. Godne uwagi wydaje się fakt, że Abraham nigdy nie, nie odnosi się do tego, co Bóg mówi w związku z Izaakiem, jako do ofiary. Czytajcie tam dokładnie ten cały fragment, to zobaczycie. Nazywa to modlitwą. Pójdziemy i pomodlimy się. Uwielbieniem nazywa to. Pójdziemy. I oddamy chwałę Bogu. Oddamy Bogu. I wrócimy. Wyobrażacie sobie coś takiego? Pamiętajcie przez chwilę, kiedy masz ciężkie doświadczenie. Mm. Najwyższą formą uwielbienia jest spojrzenie poza coś, co kochamy w kierunku Boga. Najwyższą formą uwielbienia amen, jest spojrzenie poza to coś, co kochamy na Boga. Amen. Halleluja. Bóg dał wizję i ona zmieniła twoje życie. Amen. Lecz nigdy wizja nie może stać się ważniejsza niż Bóg. Amen. Pierwszą sprawą, za którą jesteś odpowiedzialny jest twoja relacja z Bogiem. Amen. Relacja z Bogiem. To jest bardzo ważne. Bóg doświadczył Abrahama, aby zobaczyć, czy Izak jest obiektem jego czci, czy Bóg. Amen. To właśnie Bóg powinien być obiektem twojej czci i oddania. Nigdy wizja nie może zająć miejsca dawcy wizji. Nigdy wizja nie może stać na pierwszym miejscu niż ten, który ją dał. Amen. I to jest bardzo ważne. Byśmy pamiętali. Jeszcze jest wiele rzeczy. Będę dokończył za, za tydzień. Ja chciałbym, byśmy podziękowali Bogu za to, co już mogliśmy usłyszeć. Ja wierzę, że Pan pokazuje nam różne rzeczy z naszego życia. Może jest coś, co miałeś w swoim życiu, i byłeś dokładnie przekonany, że to jest, czego Bóg od Ciebie chce, że to jest ta wizja. Ale przykryłeś to różnymi rzeczami w swoim życiu. Przysypałeś to. To chcę, żebyś zaczął to odkopywać W intymnej relacji ze swoim Panem. Amen? I On Ci pokaże, co jest Twoją wizją. Amen? On Ci pokaże, czego On chce od Ciebie. Co masz czynić? Co masz robić? Co jest dla Ciebie przeznaczone? On wie. On wie. On wie. Boże Słowo mówi, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie Wam dodało. Szukaj Jego. Szukaj Jego. Jego Królestwa, Jego samego. Intymności z Nim. Nie szukaj tylko Jego ręki. Bardzo łatwo jest. Panie, daj to, odpowiedz mi na to. Panie, zaspokój te potrzeby i tamte potrzeby. A Pan mówi, a kiedy zaczniesz szukać ze mną relacji? Spotkania ze mną? Ja chciałbym mieć z Tobą intymną relację. Ja chciałbym słyszeć Ciebie, Twój głos. Jak rozmawiasz ze mną. Jak przyjaciel z przyjacielem. Pan powołał nas do takiej relacji. I On chce, żebyśmy byli w tej intymnej relacji z Nim. Wtedy nie będziesz miał problemu z wizją. Wtedy nie będziesz miał problemu z ludźmi, którzy są niezbawieni. Wtedy nie będziesz miał problemu, że powiesz, że, że boisz się ludzi. Nie. Masz Ducha Świętego i by mocą Cię wyposażył wszystkim. Abyś szedł i głosił Ewangelię. Amen. W Jego mocy. Niech Pan nas błogosławi. Amen mm -hmm.